FOTON, czyli podcast do magii fotografii. Odcinek trzeci. Kolejna Akademia Odkryć Fotograficznych rozpoczęła się od pokazu Maksa Skrzeczkowskiego, zatytułowanego Nie wiadomo co. To troszeczkę może inaczej niż zwykle. Chciałbym Państwu pokazać taki zbiór zdjęć na początku, który może być o tyle ciekawy, że to są zdjęcia o szeroko rozmianej tematyce wojskowej. Natomiast yy, Według tego naszego kartiera Bresson jest jesteś taki jak decydujący moment. I w tej fotografii y, też jest ten decydujący moment, tylko może troszeczkę inaczej, ale y, jakby trudno podczas takich działań zrobić zdjęcie w odpowiednim momencie naciskając spust migawki, sam coś o tym wiem. Natomiast tutaj jest sporo dziwnych, ciekawych, czasem śmiesznych zdjęć chciałem Państwu je tak na początek na rozgrzewkę pokazać. My zaczęliśmy 5 sekund temu i akurat fala ludzi nagle się tutaj do nas wlała. Proszę siadać wygodnie. Tutaj też dla miłośników awiacji jest kilka zdjęć, tak naprawdę dziwacznych, trochę jakby do ufo lądowało. To na przykład. Dzieci kochane, siadajcie sobie wygodnie, bo startujemy. Właściwie już wystartowaliśmy startowaliśmy. gdzieś może na górze będziecie najlepiej widzieć. Nikt wam nie zasłoni wtedy. Dobrze, proszę Państwa, widzę, że nas się zrobiło więcej, to jeszcze raz zaczniemy. Tomku, siadaj sobie wygodnie. To są takie zdjęcia trochę, żeby ten czas jeszcze, żeby coś się działo, a żeby jeszcze doszli ci spóźnialscy. Proszę Państwa, chciałem tak jeszcze pomyślałem, bo właściwie ja tylko dostałem 20 minut. Tak się stało, że tym razem... Tak mieliśmy gęsty napięty harmonogram, że miałem bardzo mało tego czasu. I postanowiłem pokazać Państwu różne dziwne zdjęcia. Właściwie dlatego ten tytuł jest zatytułowany z tego krótkiego pokazu Nie wiadomo co, ponieważ to jest tak, że zbyt mało czasu dostałem, żeby zrobić taki uporządkowany temat, na jakimś, skupiając się na jakimś wybranym zagadnieniu fotograficznym, więc tak pomyślałem, że pokażę Państwu różne dziwne rzeczy, a że teraz za oknem jest szaro, chłodno i z kolorami słabo to pomyślałem, że warto na wielkim ekranie obejrzeć klimaty żeby tak chociaż przez moment przy pomocy y, tych wszystkich endorfin przenieść się, bo to jest tak, że jak oglądamy zdjęcia, które mają w sobie jakieś niezwykłe kolory albo jakąś historię, to my się w ten obraz przenosimy i w pewnym sensie też y, jakby czujemy jakbyśmy tam byli, więc dlatego pomyślałem, że chcę Państwu pokazać trochę takich zdjęć egzotycznych. One są wykonane przez wielu autorów. Y, Ciekawostka jest taka, no, że rzecz jasna, że aparatem do zdjęć podwodnych. Natomiast yy, tak pomyślałem, że to jest ciekawy zbiór, bo m, często powstają takie zdjęcia, na których niewiele się dzieje. Natomiast tutaj zazwyczaj... O, to, Tomik, wskakuj, bo kurczę, już przegapiłeś trochę, ale mam dla Ciebie specjalnie tutaj jeszcze mocnych kilka tematów fotograficznych. Więc tak zastanawiałem się, yy, że kiedyś, kilkanaście lat temu i dawniej, takie zdjęcia prawie że były niemalże niemożliwe do wykonania. Co prawda były te kapsuły do schodzenia ze zdjęciami pod wodę. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, te zdjęcia są dodatkowo jeszcze oświetlane fleszem. Więc to jest o tyle ciekawa sztuczka techniczna, że właściwie cała masa, cały hordy, powiedziałbym, fotografów, no może amatorów to byłoby zbyt obraźliwe, ale takich jakby nie zajmujących się zawodowo fotografią eksperymentują, kombinują, jeżdżą w różne ciekawe i niezwykłe miejsca świata i przy pomocy swoich aparatów w obudowach wodoodpornych kombinują, łapiąc momenty. I powiem państwu, że właściwie każdy z tych zdjęć można by rzec, że mogłoby wejść do National Geographic i bez większego problemu wydaje się, że powinni chcieć za opublikować Rekina ludojada strzelanego fleszem. Widać, często to światło jest takie nierzeczywiste, więc Wtedy wiemy, że że, że flash był użyty, szczególnie jak zdjęcia są takie o pozbroku po zbroku robione. Więc to taka, taka, powiedziałbym, śmieszna ciekawostka. Tak właśnie oglądałem te zdjęcia na małym ekranie i pomyślałem, że co będzie, jeśli nagle te żółwie i rekiny będą nas atakować z wielkiego ekranu. Natomiast dobrze, już Państwa troszeczkę przybyło, to teraz już zaczynamy, bo to był taki pokaz rozpętowy, że tak powiem, natomiast teraz już będę zaczynał tak, jak było planowane. Proszę Państwa, Dziś, a właściwie jutro, mamy walentynki. Tak pomyślałem, że w związku z tymi walentynkami wypadałoby jakiś taki akcent zrobić, Ja wiem, że niektórzy mogą się obrazić i zaraz będą uciekali z sali, twierdząc, że no tak, oni bojkotują walentynki, ale moja żona specjalnie dla was upiekła takie serduszka y, ciasteczkowe. Miałbym prośbę, żeby one y, nie ugrzęzły przy pierwszej osobie, która je dostanie, y, tylko żebyście państwo jakby potraktowali to symbolicznie i każdy, żeby się poczęstował jednym takim ciasteczkiem. Wyliczyliśmy, że dla każdego powinno starczyć. Zaczynamy od razu, dobra? I niech, to sobie, niech sobie ten słoiczek krąży. Ten akcent y, y, miłości pojawia się na ścianie. To jest z, z Wezuwiusza gdzieś tam. Y. Dobrze, więc to jest ten, ten taki akcent walentynkowy. Natomiast proszę Państwa, mamy jeszcze dzisiaj drugi akcent, na który też jestem przygotowany. Może nóż albo nożyczki? Proszę państwa, dobrze, akcent waldinkowy mamy już zaliczony. Teraz proszę państwa, będzie inny akcent, ponieważ y, to jest tak, że y, Akademia dzi dziś właśnie obchodzi drugie urodziny, a jak dziecko ma urodziny, w szkole to przynosi cukierki. Więc my stwierdziliśmy, że y, dla państwa też mamy cukierki. Nie będą to ani krówki, ani cukierki czekoladowe, natomiast teraz chcielibyśmy was poczęstować tymi cukierkami w imieniu całej naszej ekipy. Y, puśćcie te cukieraski, one są naprawdę przepyszne. Y, puśćcie sobie też je tak, żeby wędrowały do góry, a jak skończył, to mogą wracać z powrotem, albo już niech tutaj przyjdą. Proszę państwa, przy okazji, jak mamy już ten drugi jubileusz, że tak powiem, to cieszę się, że jesteście, cieszę się, że przychodzicie do nas na spotkania, bo kiedy ten projekt powstawał, to mieliśmy takie pytanie, czy w ogóle ktoś będzie chciał w tym konsekwentnie uczestniczyć. Cieszę się, że widzę te same twarze, cieszę się, że widzę nowe, więc właściwie jest sens, żebyśmy Wspólnie to współtworzyli i chciałbym Państwa jednocześnie zaprosić do aktywnego udziału nie tylko w charakterze widzów, ale jeżeli macie coś, co robicie, co jest dla Was ważne, ciekawe, pasjonujące i chcecie się z nami tym podzielić, to przychodźcie do nas, przesyłajcie maile, przez Facebooka się kontaktujcie w celu różnych pokazów, wystaw innych wspólnych działań. Dobrze, proszę Państwa. Tak jak mówiłem tego czasu, ja mam wyjątkowo mało, zostało mi jeszcze kilka chwil. Chciałbym pokazać, tylko zastanawiam się, czy ktoś widział kasie, kawkę na sali, jest taka osoba, nie ma? No właśnie, bo ona zapowiadała, że, że będzie, natomiast nie, nie ma jej. Mimo wszystko ja mam dla niej, a to jeszcze, to jeszcze tak dla wszystkich, bo ja mam takie dzisiaj trochę takich dedykowanych zdjęć, mianowicie biorąc pod uwagę, że my jesteśmy taką grupą ludzi, którzy mają różne swoje fascynacje wynikające z uwikłania w fotografii, że tak postanowiłem Państwu pokazać kilka zdjęć, fotografów w różnych dziwnych i ekstremalnych sytuacjach, ponieważ to też jesteśmy my, tak naprawdę. I zachęcam wszystkich, żeby jeśli są w miejscu, gdzie są inni fotografujący, żeby robili im zdjęcie, zdjęcia, bo czasem powstają, my będąc w danej sytuacji, nie mamy takiego dystansu, żeby samemuś zauważyć to, nawet, że, że to jest coś ciekawego i tak pomyślałem, że war, warto fotografować się nawzajem. Jak widzicie, to czasem bywają różne też niebezpieczne sytuacje, <głosy> nie tylko śmieszne. Z takim teleobiektorem raczej było trudno zdjąć się tę butaszkowi zrobić. Dobra, proszę państwa, bo y, że tej naszej Kasi kawki nie ma, ale raczej państwo wiecie, że to jest y, wielka obrończyni y, koni i specjalnie dla niej przygotowałem zdjęcia, ponieważ y, jakby każdy... Witaj, Robercie, siadaj wygodnie. Y, są ciastka i są cukierki, więc siadaj i zajadaj. Y, proszę państwa, to jest ciekawy projekt, ponieważ y, przeczytałem, że jego autorka y, podczas dnia zdjęciowego z, jakby z każdym z koni próbowało uchwycić coś, co było charakterem jego, takim, temperamentem. I tak pomyślałem, że tak jak często ludzie fotografują ludzi i próbują pokazać coś, co w nich jest głębi, charakter, jak, jakoś może mówi się, że duszę, że fotograf może uszknąć trochę tej duszy, to tak pomyślałem, że dziś zrobię tak przewrotnie, bo chciałbym Państwu pokazać kilka różnych dziwnych projektów poświęconych nie jak zazwyczaj pokazujemy, czyli o o człowieku, tylko właśnie o tym, że fotograf może fotografować z dużym powodzeniem też inne żywe istoty. I to jest taki szybciutki pokaz poświęcony fotografom, którzy za swoich modeli biorą zwierzęta. Ciekawostka jest taka, że oczywiście te tła były potem już w Photoshopie do, dostawiane, sztukowane i że te konie w swoim tam środowisku w, jaki, w, w, jaki, w, w jakich stajniach, czy gdzieś były fotografowane i to tło zostało później dopiero jakby osiągnięte. Jest to pewna konwencja, którą za chwileczkę Państwo zobaczycie. To akurat taki tajski fotograf, który akurat tak pomyślałem, że ktoś powinno tak pokazuje konie, a ja lubię rybki, więc pomyślałem, że pokażę Wam fotografa, który z wielką fascynacją fotografuje rybki, też jak widzicie używając światła, małej głębi ostrości i jest, jest pewien rodzaj magii, szczególnie, że te ryby są właśnie zawieszone w tej czerni, w taki takiej, może nie próżni, ale w jakimś takim kosmosie. Więc to są dla tych wszystkich ilośników rybek, ale też, jak widać, można wy, wyciąć kontur takiej rybki i ją zrobić na jasnym tle, a na ciemnym I to jest taka, powiedziałbym, konwencja, która jest pewnego rodzaju sztuczką wielu fotografów na świecie, jakby to robi. To nie jest nic ani zdrożnego, ani, ani złego, tylko to jest pewien rodzaj takich konwencji, tak jak Richard Avedon na białe tło, Ustawiał swoich modeli. Natomiast mamy tutaj, proszę Państwa, następnych tym razem wsich modeli. I też chciałem Państwu pokazać, bo tutaj one często są na ciemnym tle, przy czym tu jeszcze tak z tej technicznej strony te zwierzęta są często fotografowane szerokim obiektywem, przez co jest to oddalenie dalszych planów, a olbrzymienie tego pierwszego, czyli to takie wielkie kulfony. Jak widać, to w większości to jest jeden psi model. i Może Państwa to zachęci, żeby też zwierzęta we własnym otoczeniu fotografować, bo jak widać, są one wdzięcznymi modelami. Natomiast często, jak oglądamy jakieś zdjęcia, to tło nam przeszkadza, więc to jest kolejny przykład, że separując tła, przyciemniając to tło lub rozjaśniając, mamy sprawę czystą, że nic nam tam z tyłu nie przeszkadza i nie rozprasza nas. Ale dobrze, jeżeli jesteśmy już przy tych fotografach zwierząt, to można, proszę Państwa, też na przykład pójść sobie na wycieczkę do zoo, niekoniecznie jechać w drugi koniec świata, żeby upolować bengalskiego tygrysa gdzieś tam w Bangladeszu albo w Indiach. I na przykład zaraz zobaczymy, czy tutaj będą, będą zwierzęta właśnie z zoo. I to jest znowu po raz kolejny ta sama sztuczka, czyli wyciemnione tło doświetlone fleszem własnym jakimś źródłem światła. Więc to jest ciekawe, że właściwie w każdych warunkach można zrobić zdjęcie świecąc studyjnie, nie wyciągając danego pawiana czy koczkodana gdzieś do, do studia, bo, bo raczej technicznie byłoby to bardzo trudne. Więc Tak się zastanawiałem, bo czasem powstają zdjęcia właśnie w ogrodach zoologicznych i one są takie, no wiadomo, kraty, kupy, miski z jedzeniem i tak dalej. Natomiast tutaj widać, że fotograf zastosował inną sztuczkę, czyli właśnie to wyseparowanie. I powiem państwu, że kiedy poszedłem dalej za ciosem a propos ciosów słonia, okazało się, że inny fotograf Padł na ten sam pomysł, bo jak się okazuje, te pomysły są czasem powtarzalne. I też zrobił sobie wycieczkę do zoo, natomiast y, tutaj mamy tego białego tygrysa z niebieskimi oczami, który, który działa poprzez kolor, natomiast ten drugi fotograf y, nie zrobił tego w taki powiedziałbym, modelowy, atlasowy sposób, tylko za chwileczkę Państwo zobaczycie, jak inaczej można było ten sam temat zobaczyć. Okay. W takim razie, przepraszam, że dzisiaj mamy takie tempo bardzo szybkie, ale myślę, że jak Państwo tutaj przychodzicie, to chyba po to, żeby się nie nudzić i żebyśmy, o, teraz mamy, proszę Państwa, bardzo fajną sztuczkę w czarnobiel, wpuszczone te zwierzaki, trochę inaczej już świecone, więc tu się czasem silniejsze światło się pojawia, ile mura można sobie sfotografować, żyrafę. Natomiast pokazuję Państwu przy okazji te wszystkie, czasem zupełnie nieprzebojowe takie, takie różne pomysły, przede wszystkim jako perfekcyjny sposób realizacji własnego pomysłu bo to często jest tak, że mamy pomysł, zrobimy jedno zdjęcie, to zdjęcie jest świetne, natomiast wszyscy fotografowie, których pokazuję, z dużą konsekwencją realizowali swoje projekty na prawdopodobnie na przestrzeni dłuższego czasu, wkładając w to ogrom pracy. Ta fotografka od koni powiedziała, że 20 godzin y, y, zajmowało jej edytowanie jednego zdjęcia, więc to jest tak, że czasem to jest tak, że zrobić zdjęcie to jest jedno, a potem, y, żeby to zdjęcia na etapie postprodukcji wygenerować z tego coś. Tutaj jest trochę taki, powiedziałbym, szalony pomysł, ale to jest kolejna zabawa ze zwierzętami z zo. Co można z nimi zrobić, jeżeli traktujemy ich jak to Ten akurat może nie był w zo, ale reszta będzie już zwierzęta z zo. I to też jest taki rodzaj żartów, wygłupu. Nie wiem, czy akurat ja bym chciał poświęcić zbyt dużo czasu na generowanie takich obrazów. Natomiast Bardziej mnie ciekawi, że ktoś ma pomysł. Robi wszystko, żeby go maksymalnie, poprawnie, perfekcyjnie zrealizować technicznie, warsztatowo i właściwie te projekty są, są, są jakby ich sens i, jest wtedy, i czy nam się to podoba, to jest w pewnym sensie sprawa wtórna. Nie wszystko nam się musi podobać. Natomiast bardzo godne podziwu jest to, że wszystkie te projekty są realizowane z wielkim nakładem czasu, energii i warsztatu. Bo wiadomo, że zaedytowani każdego z takich zdjęć to właśnie są czasem długie godziny, czasem dziesiątki godzin. Ale znalazłem jeszcze kolejnego fotografa, który sprawę wizyty w zoo potraktował zupełnie inaczej. I powiem Państwu, że dla mnie to jest najlepszy z tych pomysłów. Mianowicie to jest wycieczka do zoo, gdzie potem te zwierzaki zostały, że tak powiem, puszczone w wir miasta. I to była właściwie londyńskie zoo. Więc to, to, to jest rzecz, która dla mnie jest rewelacyjna, ponieważ jest to zrobione, trudno jest wyrównać światło, perspektywę, żeby rzeczywiście te zwierzęta siedziały w tych nowych zdjęciach. Czasem możemy polemizować, czy one tak idealnie tam weszły, czy, czy jakby nie wierzymy w, w to ze względu nie na kontekst, ale na rodzaj oświetlenia. Natomiast jest to rzeczywiście kolosalna robota i według mnie genialny pomysł na realizację kolejnego projektu, na zasadzie takiego trochę surrealizmu. Ja się tylko zastanawiam, czy Państwu świat... zbyt duża ilość światła na sali nie przeszkadza? Czy troszeczkę byśmy je wygasili? Teraz można przeszkadzać. Później można było dodać. Spróbujemy tak w takim razie, bo, bo może... Przepraszam, że tak późno pytam, ale jeszcze przed nami bardzo dużo, więc yy, może spróbujemy zaeksperymentować. W drugą stronę, Pani Jerzy, gdybyśmy tak taki spróbowali. Zaraz spróbujemy jeszcze troszeczkę zdarzyć, żeby wagram przede wszystkim nie Dobra. Więc proszę Państwa, jeszcze tak na sam, sam koniec y, chciałem Państwu pokazać y, tutaj taki, taki projekt, y, ponieważ tak pomyślałem, że może tych zwierząt trochę za dużo, więc zrobimy tak, że będą tym razem zwierzęta i modelki. Przy czym y, to nie są żadne y, szachermacher komputerowe, tylko to są rzeczywiście prawdziwe zwierzęta. Nawet będzie taki backstage, y, na którym będzie pokazane właśnie, jak te, y, jak, jak te sesje powstawały. I tak pomyślałem, że to też jest... Y, Ciekawe przedsięwzięcie, wziąć rudowłosą modelkę z niebieskimi oczami, zanurkować ze słoniem albo tam jakieś jeżyki, liski. I tak pomyślałem, że fajny pomysł, chociaż też na pewno kolosalna praca tej całej ekipy, bo właściwie wiadomo, że fotograf musi mieć jakąś stylistkę, jakiegoś może fryzjera, wizerzystkę itd i Właściwie to też fajna opowieść, gdzie, gdzie nagle już ten człowiek nam się wkrada. Z tym niedźwiedziem tak się zastanawiałem, czy to jednak może nie jest jakiś szacher komputerowy, ale na, na jednym ze zdjęć znalazłem właśnie backstage, na której był ten nazwijmy to opiekun czy treset niedźwiedzia, który tam pomagał kontrolować sytuację bezpieczeństwa na planie i tam tego niedźwiedzia jakoś e, wyciągał z kadru jego uwagę, żeby ten, ten niedźwiedź się za bardzo nie ruszał. Chciałbym Państwa jeszcze, o, tutaj jest to zdjęcie. Dobre. I teraz, proszę Państwa, na koniec, to chciałbym y, pokazać Państwu coś, co dla mnie było już totalnym, jakimś super, y, takim jakimś surrealizmem, ponieważ y, to są zdjęcia <grym> ze zwierzętami, ale w dosyć przewrotny sposób y, widziany. I Państwo, ile pietyzmu wkłada fotograf, zaaranżowanie jest rodzajowej, gdzie jakieś tam główki od śledzia wtyka w ubranka Lalek Barbie. Y, I tak pomyślałem, że y, to też jest niesamowite, że ktoś ma tyle zapału, tyle pietyzmu, tyle energii i tyle ryb i, tyle ryb. <grym> yy, i realizuje tak skomplikowane, bo Państwo, przecież to trzeba wszystko w tej malutkiej skali jakoś spreparować, zaaranżować modelarstwo naprawdę na wysokim poziomie. Więc to jest taka jeszcze ciekawostka na, na koniec. Dobrze, proszę Państwa, Więc to było takie jak, jakby no, no nie wiadomo co, bo tak to było zatytułowane. W świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.